Jak opisywał Paweł Jasienica w Polsce Piastów, krzyżacy wojowali zawsze nad wszelki wyraz okrutnie. Nie szczędzili kościołów, wdzierali się do nich nawet podczas nabożeństw i na oczach stojącego przy ołtarzu księdza mordowali wiernych, obdzierali z sukien kobiety, grabili mienie. Zeznali to pod przysięgą księża, świadkowie w późniejszym procesie. W czasie kolejnej wyprawy na Polskę we wrześniu 1331 roku zdążyli, pobożni bracia, spalić 16 kościołów. Zabrakło w książce Zofii Kowalskiej nawet choćby jednego zdania o wcześniejszym, okrutnym, wyczynie, krzyżaków, rzezi polskiej ludności Gdańska w 1308 roku. Tym więcej za to można było tam znaleźć szczegółów mających dowodzić różnych zakonnych dobrodziejstw, i generalnie, wielkiej, cywilizacyjnej roli krzyżaków. Cóż, można i tak. Być może nie za długo doczekamy się i tego, że nowi, cenzorzy, klanu, Europejczyków, będą starannie wycinać jako niegodne, poprawności politycznej. Odpowiednie fragmenty Polski piastu w Jasienicy, opisującej jak Krzyżacy 14 listopada 1308 roku uderzyli na miasto, tnąc w pień mieszkańców i puszczając je z dymem, Polacy oskarżali zakonowe mordowanie 10 tysięcy ludzi. Krzyżacy przeczyli temu. Twierdzili, że, gdy nieszczanie z własnej i nieprzymuszonej woli spalili swe domostwa i poszli gdzie indziej. Wśród wybielaczy krzyżaków nie zabrakło oczywiście i sławetnego publicysty, Rzeczpospolitej, Janusza Majcherka. Nasz nieuk publicysta wystąpił jako skrajny apologeta krzyżaków emisariuszy cywilizacji zachodniej i chrześcijańskiej, którzy założyli i zorganizowali znaczną liczbę miast i osad na obecnym terytorium Polski, spisali najstarsze normy polskiego prawa obyczajowego. Stwierdzenie Meicherka wyraźnie wynika, że Polacy celowo zmistyfikowali dla celów propagandowo-nacjonalistycznych obraz krzyżaków, skrajnie go przyczerniając, zamiast zrozumieć ich rolę kulturotwórczą i uwzględnić ich wysokie standardy cywilizacyjne. Według Meicherka, przemoc, jaką się posługiwali krzyżacy, należała do ówczesnych metod ewangelizacyjnych. Krucjaty, i mieściła się zupełnie w obyczajowych i politycznych standardach epoki, od której bynajmniej nie odbiegali piastowicze. Majcherek nie wyjaśnia tylko tego, na jakiej zasadzie można zaliczać do krucjaty rzezie dokonywane na ludziach z narodu ochrzczonego już ponad 300 lat wcześniej. Czy to, jak można tłumaczyć metodami ewangelizacyjnymi, palenie przez krzyżaków kościołów i mordowanie katolickich wiernych przy ołtarzach? Z wywodów Meicherka dowiadujemy się, że nie warto było walczyć pod Grunwaldem, komentował Antoni Dudek w tekście Upiory Liberałów. Zdaniem Meicherka, nigdy nie istniał jakiś odwieczny, drank na hosten, wymyślili go dopiero XIX-wieczni propagandyści niemieccy. Nie wiadomo więc, kto okrutnie wytrzebił Słowian połapskich, dlaczego napadali na Polskę ludzie typu Wichmana, Gerard Consortes, skąd wywodziła się taka zapamiętałość w wyniszczaniu Słowian w działaniu Marchi Brandenburskiej czy Krzyżaków. Nagrodę za skrajne przyczerniania i zafałszowywania historii Majherkowi mogli przyznać tylko podobni mu kompletni niełcy, pozbawieni elementarnej wiedzy o dziejach Polski albo skrajni antypolscy fanatycy. Wybieram dużo łagodniejszą wersję. To byli chyba tylko biedni niełcy, niedokształceni w prl szkołach. Część 2 Profesor Zbigniew Wójcik, znany z nonkonformizmu wobec prl władzy odmówił przyjęcia nagrody ministra kultury i sztuki w czasach rządu Jaruzelskiego, pisał w liście otwartym do ministra Kazimierza Żygulskiego, mam poważne wątpliwości, czy historykowi wolno siać pesymizm, polskiemu historykowi? Co innego, wyciąganie właściwych wniosków z tragicznych lekcji historii, co innego sączenie beznadziejności. To ostatnie uważałbym za pewnego rodzaju przestępstwo wobec własnego narodu. Profesor. Zbigniew Wójcik pisał te słowa w czasie, gdy w oficjalnej prasie dominowały skrajne negatywne uogólnienia na temat historii Polski i wrodzonych, anarchicznych. Cech Polaków jako narodu. W czasie, gdy urzędowe, sączenie beznadziejności, na temat dotychczasowych dziejów Polski miało służyć uzasadnianiu, twardogłowej, polityki z pozycji siły. Odgórny masochizm i nihilizm historyczny, lansowany przez Urbana, Górnickiego, KTT czy Koźniewskiego miał swój ewidentny, instrumentalny charakter. Na tym tle nasuwa się pytanie, czemu dziś służy nie mniej duże, a nawet większe niż kiedykolwiek od czasów stalinizmu, tak systematyczne sączenie poczucia beznadziejności polskich dziejów. By przypomnieć kilka jakże wymownych przykładów. Według Tadeusza Konwickiego z wywiadu dla Gazety Wyborczej, Polska była wrzodem na ciele Europy i ten wrzut musiał być wycięty. Według Jana Karskiego w wywiadzie dla Trybuny. Polska była wrzodem w Europie XIX wieku. Według naczelnego redaktora, Republiki Nowej, Marcina Króla, Polska nigdy w swej najnowszej historii liczącej 200 lat krajem normalnym nie była. Znana, europejka, krytyk Helena Zaworska powiedziała w rozmowie z Michnikiem dla Odry, Zabory i niewolę nauczyły Polaków raczej nienawiści, ksenofobii, dzikości zachowań. Wtórował tym lamentom na temat dzikiego... Narodu i noblista Czesław Miłosz, pisząc z emfazą w roku myśliwego, Polska mnie przeraża. Powiedzmy, że przerażała mnie przed wojną, podczas wojny i przeraża mnie całe te dziesięciolecia po wojnie. I jak tu żyć w takim, przerażającym, kraju, wśród takiego, nienormalnego, dzikiego, narodu? Później zajmę się bardziej szczegółowo analizą cytowanych powyżej bzdurowatych bonmotów. Sygnalizuje tylko już na wstępie, jak szeroka jest ta fala potępieńczych uogólnieni na temat Polski i Polaków przez przeróżne autorytety. W szerzeniu czarnej legendy o polskich dziejach służą również coraz liczniejsze książki mające na celu zniechęcenie raz na zawsze do narodowych tradycji, do historii kraju, o którym słynny poeta Jan Lechoń pisał: Czyż są dzieje piękniejsze nad Twoje? Coraz potężniejszy, wspierany i dotowany nurt. Czarnej Legendy, otwierają dwie książki odziedziczone z czasów PRL-u i nadal bezkrytycznie fetowane: Dzieje głupoty w Polsce, Aleksandra Bocheńskiego i Bicie, czy Nie Bić Tomasza Lubieńskiego. Sławieni kolaboranta Boheńskiego, wiele kłamstw o historii, pochodzących z czasów PRL-u, dalej zatruwa świadomość rozlicznych Polaków. Tak jak antypowstańcze stereotypy byłego wzorcowego wręcz rzecznika kolaboracji z Rosją, Aleksandra Boheńskiego. Jego pełne skrajnych błędów merytorycznych i nieścisłości oraz jaskrawych uproszczeń dzieje głupoty w Polsce są nadal sławione bezkrytycznie nawet w części kręgów prawicowych. Przypomnijmy więc, że Bocheński wydał w 1947 roku po raz pierwszy swą książkę, Apoteozę kolaboracji z Rosją Carów jako gorliwy zwolennik aktualnej kolaboracji z Rosją Sowiecką. Książkę Bocheńskiego wznowiono po 1981 roku wałże ogromnych pochwał ze strony apologetów stanu wojennego, a sam Bocheński należał do jego zdecydowanych rzeczników. W rozmyślaniach o polityce polskiej tak wychwalał wyczyn, generał Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 roku, wojsko wprowadziło na kilka miesięcy stan wojenny. Nastąpiło pewne ograniczenie praw obywatelskich, nieodzowne dla przywrócenia ładu. W skali całej historii polskiej było to jedno z nielicznych wyraźnych zwycięstw dyscypliny nad anarchią i rozumu nad uczuciem i naiwną bezmyślnością. Przy okazji Bocheński odpowiednio dołożył antyreżimowej solidarnościowej opozycji jako wspieranej z zewnątrz. Pisał, że propaganda bloku wrogiego układowi warszawskiemu nie zmarnowała okazji. Rzuciła poważne środki polityczne i finansowe na rozgrzanie uczuć. Trzeba przyznać, że Aleksander Bocheński był bardzo konsekwentny w swej postawie kolaboracyjnej. Zanim podjął, i to donośnie, ideę kolaboracji ze Związkiem Sowieckim, wpadł na pomysł kolaboracji z okupantami hitlerowskimi. Jerzy Giedroyć wspominał w swej autobiografii na cztery ręce, Aleksander Bocheński na przykład... Miał projekty kolaboracji z Niemcami. Wyobrażał sobie, że wraz z Januszem Radziwiłłem i innymi będą mogli stworzyć jakiś marionetkowy rząd. Dostałem od niego kartkę, zwyczajną pocztą, nie bądź głupi, wracaj, robimy rząd.